Kochani bracia i siostry, nasz wspólny czas tutaj dobiega końca, ale naprawdę jesteśmy, myślę, wszyscy świadomi tego, że to jest jeden z kroków naszego duchowego życia. Bóg dał nam łaskę spotkać się w tak pięknym miejscu, dał nam piękną pogodę, wspaniały czas społeczności ze sobą wzajemnie, wspaniały czas modlitwy, rozważania Jego słowa, ale też coś tam zaiskrzyło, coś tam zazgrzytało, nie było tak gładziutko. I mówiąc to, absolutnie nie zamierzam gasić pożarów, ani oliwić z tych jakichś zgrzytających kół. Pan Bóg to czyni. Pan Bóg nas dociera, Pan Bóg nas kształtuje. Słowo Boże mówi, że żelazo ostrzy się żelazem. Ale człowieka nie ostrzy się żelazem. Człowiek się ostrzy w relacji z człowiekiem, w kontakcie z człowiekiem. Mąż ostrzy się najbardziej w relacji z żoną, a żona najbardziej ostrzy się w relacji z mężem i ze swoimi dziećmi. Brat ostrzy się z bratem, siostra z siostrą i bracia z siostrami. Ostrzymy się. Byłoby miło i fajnie, gdyby tak można było po prostu usiąść, posłuchać i tak czynimy, tacy jesteśmy, ale to tak nie działa. Przechodzimy przez różne życiowe sprawy, różne sytuacje, które objawiają nam nasze wnętrze, objawiają kim naprawdę jesteśmy. O, tutaj możemy pięknie podnieść ręce i chwalić naszego Pana i pięknie się modlić, a za chwilę potraktować naszą żonę jak naszą służącą, fuknąć na dzieci, yy, brata obrazić. Z tych samych ust, Jakub pisze, może płynąć błogosławieństwo, a za chwilę przekleństwo. Oczywiście Jakub nie mówi, że to jest norma chrześcijańskiego życia. Mówi, bracia tak być nie powinno. A więc widząc te nasze zgrzyty i iskry, baczmy na siebie, baczmy na siebie. Badajmy w tym wszystkim przede wszystkim nasze serca, bo do nich mamy najlepszy dostęp. Niedoskonały, ale najlepszy. Zacznijmy od siebie zawsze. Zacznijmy od zbadania mojego serca, moich co we mnie siedzi, jak ja wyglądam w świetle tego zgrzytu, jak ja wyglądam w świetle tego iskrzenia, czy przypadkiem, panie, ja nie potrzebuję czegoś. A jeśli widzisz u brata, siostry, módl się za nimi i jeśli możesz, pójdź do nich i porozmawiaj z nimi szczerze, otwarcie, w łagodności, w uniżeniu, nie wywyższając się, nie wynosząc się, nie raniąc, ale starając się zbudować starając się coś chrystusowego wnieść w ich życie. Nie ważę się silić na jakiekolwiek podsumowania, ale chcę wykorzystać jeszcze ten czas, który mamy, aby wejrzeć razem z wami w cudowne Boże Słowo i jeszcze, jeszcze nakarmić się, jeszcze zachęcić się, jeszcze posilić się tym Słowem, zanim wyjedzie, wyjedziemy. I będziemy czytali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 Powodzi się, albo tak jak w naszym przykładzie, przykładzie, w czasie przyszłym, co uczyni, to powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą roznosi wiatr. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani Grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż jachwę troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. I kochani bracia i siostry, w tych ostatnich tutaj naszych wspólnych rozważaniach Bożego Słowa. Spójrzmy na szczęśliwych i nieszczęśliwych. Kto chce być nieszczęśliwy? Ręka w górę. Czy są tutaj tacy, którzy chcą być nieszczęśliwi? Co za wspaniała jednomyślność. Co za wspaniała jednomyślność między nami, bracia, siostry. Kto chce być szczęśliwy? Niektórzy nie podnoszą, ale dlatego, że to było takie oczywiste, przecież co to będziemy podnosić. Jak wiecie, ludzie mają różne koncepcje szczęścia i tego... Co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem? Ileż to piosenek o szczęściu i szczęśliwych ludziach? Ileż to filmów pokazujących nam, na czym polega prawdziwe szczęście? Czy też, jak ktoś sobie wyobraża, szczęście? Ale co Bóg ma do powiedzenia na temat szczęścia? Na czym ono polega według naszego Boga? Gdzie szukać szczęścia? Jak je pielęgnować? Żyjemy w dziwnych czasach. Naprawdę są to szczególne czasy pod wieloma względami. W minionych pokoleniach ludzie mieli wielki szacunek do tego, co myśleli, mówili, i jak żyli ludzie w poprzednich pokoleniach. Obecnie, obecny wiek charakteryzuje się wyjątkową pogardą wobec wiedzy i przemyśleń ludzi żyjących w dawnych epokach. Traktujemy ich jak półgłówków i uważamy, że my to dopiero wiemy. My to mamy internet taki szybki, że zanim włączymy komputer już jesteśmy w całym świecie. Po prostu my to naprawdę wiemy. Oni, Co oni wiedzieli? Tacy byli ograniczeni, tacy byli płytcy, ale my, o, my teraz wszystkim pokażemy, jak to myśmy nie wywulowali, gdzie myśmy nie dotarli. Obecnie hołduje się ludzkiemu rozumowi i empirycznemu poznaniu. One rzekomo mają zapewnić ludzkości poznanie prawdy, zapewnić poznanie tajemnic i rozwiązanie problemów. To jest wielka propaganda naszych czasów. Ale czy rzeczywiście z całą naszą empiryczną wiedzą, technologicznym postępem i nowoczesnymi gadżetami udało nam się poznać odwieczne tajemnice i rozwiązać głębokie ludzkie problemy? Czy rzeczywiście współczesny człowiek jest bardziej szczęśliwy od ludzi żyjących w minionych epokach? Z pewnością wiele technologicznych wynalazków, takich jak pralka, lodówka czy im podobne, uczyniło nasze życie wygodniejszym i w jakiejś mierze bezpieczniejszym. W jakiejś mierze, czy w znacznej mierze możemy powiedzieć, jesteśmy bardziej humanitarni i wrażliwi na ludzkie potrzeby niż niektórzy nasi przodkowie. Pozbyliśmy się niewolnictwa, katorżniczej pracy nieletnich, powszechnie uznaje się równouprawnienie ras i płci. Czy jednak nasi przodkowie, nie mający dostępu do naszych technologicznych wynalazków, stosunkowo niewiele podróżujący, nie mający wakacji, urlopów, wczasów, ciężko pracujących bez społecznej opieki zdrowotnej, bez rent, emerytur i innych form zabezpieczania doczesnego bytu, czy byli bardziej, czy mniej szczęśliwi od nas. Czytając ich pamiętniki, nie widzimy w nich tak wiele użalania się nad sobą, znudzenia, poczucia bezsensu życia, czy rozpaczy, jakie z łatwością znajdziemy we współczesnych filmach, w książkach, sztuce, muzyce i w wielu codziennych rozmowach. I oczywiście wcale nie zamierzam dowodzić, że ich życie było szczęśliwsze niż nasze. To, co próbuję wykazać, to fakt, że ludzkie szczęście nie jest uzależnione od technologicznego postępu ani empirycznych badań, ani odkryć socjologii, psychologii, czy nawet inżynierii genetycznej. Wszystkie te dziedziny nauki bardzo się starają uczynić nasze życie wygodniejszym i bezpieczniejszym, ale nie wydaje się, by pomagały ludziom znaleźć szczęście bardziej cieszyć się życiem. Boże Słowo dobitnie twierdzi, że ludzkie szczęście nie jest zależne od tych wszystkich zabiegów, ale wyrasta z odwiecznych, uniwersalnych, duchowych zasad. Spróbujmy sobie zadać osobiste pytanie. Każdy z nas niechaj spojrzy na swoje własne doświadczenie i życie. Jakbyś siebie określił, czy jesteś z gruntu osobą szczęśliwą, zadowoloną ze swojego życia, czy możesz powiedzieć o sobie, że w stały sposób jesteś zadowolony ze swojego życia? Jeśli tak, to co jest źródłem twojego szczęścia, zadowolenia? Z czego to wynika, że taki jesteś, czyli taka jesteś? Jeśli nie, to co uniemożliwia ci cieszenie się życiem? Co musiałoby się zmienić, abyś był, abyś była Szczęśliwy. W pierwszym psalmie, który otwiera duchowy śpiewnik, zawierający opisy głębokich emocjonalnych przeżyć, świadectwa, modlitwy, liczne i różnorodne wyrazy uwielbienia i chwały Boga, w tym psalmie znajdujemy proste zasady, na których opiera się biblijna filozofia szczęścia. Po pierwsze, Szczęście jest możliwe. Może nie jest to wielce odkrywcze dla was, ale to jest odkrywcze. To dzisiaj wcale nie jest takie oczywiste i nigdy nie było. Szczęśliwość jest osiągalna. Biblia mówi o ludziach szczęśliwych, że coś takiego jest możliwe jak szczęście, na tym padole łez, w tym upadłym, grzesznym świecie jest możliwa szczęśliwość. Pierwsze słowo tego psalmu brzmi szczęśliwy, a w niektórych przekładach błogosławiony, gdyż to słowo oznacza człowieka radosnego, pogodnego, zadowolonego, spełnionego. Ten psalm opisuje człowieka, który doświadcza błogiej szczęśliwości, Człowieka, który cieszy się życiem, jest pełen wesela. Biblia mówi, że taki stan ducha jest możliwy. Więcej, Bożym zamysłem wobec człowieka jest jego szczęśliwość. Bóg nie ma upodobania w ludzkiej niedoli. Bóg sam w sobie jest szczęśliwy, zadowolony. I jego pragnieniem jest szczęście, jego stworzeń. To przecież jest jeden z głównych celów zbawienia ludzkości. Nie główny, nie jedyny, ale jeden z ważnych celów. Uratowanie człowieka z niewoli grzechu, jego zgubnych konsekwencji i wiecznej kary, gdzie jest płacz, gdzie jest zgrzytanie zębów, gdzie jest cierpienie. Zbawienie jest... Wyrwaniem nas od tego wszystkiego i przeniesienie nas do dziedzictwa światłości, do miejsca, w którym, jak czytamy, wieczna szczęśliwość owionie ich owienie głowy. To jest dobra nowina. Szczególnie w tym wieku cynizmu, beznadziei i negatywizmu. Większość ludzi dryfuje. Między nadzieją na znalezienie szczęścia, a poczuciem zawodu i rozczarowania smutną rzeczywistością. Wielu z nas, z wyjątkiem może tych, którzy mieli bardzo trudne dzieciństwo, zaczynało z optymistyczną wiarą, że szczęście jest czymś naturalnym. Oczywiście wiedzieliśmy, że są jacyś nieszczęśliwi ludzie, ale to była ich wina. Sami wpakowali się w jakieś problemy, popadli w nałogi, narobili długów, popełnili życiowe błędy i dlatego są nieszczęśliwi. Ale jak człowiek jest młody, to wydaje mu się, że szczęście jest w zasięgu ręki. Że jeśli tylko troszeczkę się postaramy i unikniemy tych kardynalnych błędów, no to będziemy szczęśliwi, to oczywiste. Jesteśmy przekonani, że jeżeli będziemy się tylko troszkę starać, to znajdziemy z łatwością szczęście. Tylko nieroby, szczególnie upośledzeni, życiowe niedojdy i jakiś może margines społeczny jest skazany na nieszczęśliwe życie. Ale nam na pewno się uda. Kiedy słyszymy o jakichś tam problemach, tych, tamtych, siantych. Nie, nie, nie, mnie to nie spotka. Ja na pewno tak nie, nie skończę. Nie, myślimy, że pf, szczęście to błachostka. Szczęście wydaje się młodym ludziom czymś naturalnym i oczywistym, z wyjątkiem pewnych trudnych przypadków. Jednak im dłużej żyjemy i doświadczamy różnorakich życiowych rozczarowań, zawodzimy się na ludziach, zawodzimy się na sobie samych, przekonujemy się, że szczęście wcale nie jest takie łatwe do osiągnięcia. Co gorsza, z czasem wielu ludzi zupełnie traci nadzieję na znalezienie szczęścia, a ich młodzieńczy optymizm powoli zamienia się w gorzki cynizm. Wielkie dzieła literackie są poświęcone ludzkim rozczarowaniom i tragediom. Oczywiście nie brakuje też historii z happy endem. Zasadnicze pytanie jednak brzmi, jaka jest rzeczywistość? Czy większość, ludzi, czy większość ludzi przeżywa szczęśliwe zakończenie i z satysfakcją i uśmiechem odchodzi ze sceny tego świata? Czy większość znika w mrokach rozczarowania i frustracji? Co bardziej oddaje rzeczywistość komedia czy tragedia? Norweski dramatopisarz Henryk Ibsen stwierdził, że aby zabrać przeciętnemu człowiekowi całe jego szczęście, wystarczy rozwiać jego życiowe kłamstwo. Rozumiecie, co on chce powiedzieć? On twierdzi, że jeśli ktoś jest szczęśliwy, to dlatego, że jest zakłamany. Że żyje w jakimś łudzie, żyje w jakiejś bzdurze. Ale jak mu rozwijesz tą, tą bzdurę, w którą on wierzy, to już staje się nieszczęśliwy. I tak z każdym jest. Twórca intelektualnej komedii, Woody Allen, powiedział, że życie dzieli się na straszne i żałosne. Według niego Straszne są śmiertelne wypadki, ślepota i kalectwo, a żałosne jest życie wszystkich pozostałych. Jeżeli więc jesteś żałosny, to powinieneś się cieszyć, bo żałosność to wielkie szczęście. To jest filozofia tego świata. Biblia także zawiera jedną niezwykłą księgę zawierającą przygnębiające refleksje jednego z najmądrzejszych, najbogatszych i prawdopodobnie jednego z najprzystojniejszych filozofów, jacy chodzili po tej ziemi. Król i kaznodzieja w jednej osobie, Salomon, analizując ludzką niedolę, wzdycha obciążony marność nad marnościami, gonitwa za wiatrem. Co to znaczy? To znaczy, że wszystko jest bez sensu że co byś nie zrobił, czego byś się nie podjął, ostatecznie jaki to ma sens. Udaje się w długą podróż poszukiwania szczęścia w różnych przyjemnościach, rozkoszach, sztuce, muzyce, literaturze, wielkich projektach budowlanych, ambitnych przedsięwzięciach, aby z rozczarowaniem stwierdzić, że to wszystko marność nad marnościami i gonitwa za wiatrem. Czyżby Salomon także należał do grona zgorzkniałych pesymistów? Czy był twardo stąpającym po ziemi realistą? A więc po jednej stronie mamy młodych, niedoświadczonych optymistów, którzy sądzą, że szczęście jest czymś naturalnym. A po drugiej stronie mamy inteligentnych, bystrych realistów, którzy twierdzą, że szczęście jest w ogóle nieosiągalne albo w najlepszym wypadku niezwykle ulotne. Wielu ludzi migruje z optymistycznego krańca na pesymistyczny w drodze swojego życia. Jednak zdecydowana większość ludzi jest zbyt zajęta codzienną, szarą rzeczywistością i walką o przetrwanie, aby w ogóle zastanawiać się nad takimi koncepcjami jak osobiste szczęście. I zadowala się wyimaginowanym, wyidealizowanym światem telewizyjnych seriali lub też romantycznych powieści. Wtedy odrywają się od tej szarej rzeczywistości i wchodzą na chwilę w stan euforii i szczęścia. Patrząc jak innym się powiodło. Jak inni znaleźli miłość swojego życia i byli szczęśliwi, żyli długo i szczęśliwie jest stosunkowo bardzo niewielka grupa ludzi, która wierzy i doświadcza szczęśliwego błogostanu, o którym mówi Biblia. Twierdzenie pierwszego psalmu i wielu innych miejsc Słowa Bożego, że szczęście jest możliwe, jest niezwykle śmiałe. W obliczu codziennych ludzkich dramatów, morza niesprawiedliwości, cierpienia, Biblia odważnie twierdzi, że człowiek żyjący na tym mrocznym padole łez może być spełniony, zadowolony i szczęśliwy. Takie jest świadectwo całego Słowa Bożego, jak i tych, którzy Mu zaufali i doświadczyli Jego prawdomówności. Wiele pieśni i hymnów składa świadectwo o rzeczywistości chrześcijańskiej radości, tak jak ten, który mówi, czy Twe serce w Jezusie szczęśliwe? Czy już wiesz, jakie w Nim bogactwa są? Czyś już poznał to szczęście prawdziwe, które Jezus okupił swoją krwią? Pójdź, Don, pełen ufności i wiary, na kwiecistą zawiedzie cię błoń. O, w Jezusie jest szczęście bez miary, w nim błogości pokoju jest toń. Szczęście ziemskie niczego nie warte. Ono płytkie i krótko zawsze trwa. Drzwi błogości w Jezusie otwarte. Szczęście wieczne On tylko Tobie da. Śpiewaliście kiedyś tą pieśń? Wierzycie w słowa tej pieśni? Szczęście jest osiągalne, choć niewielu je znajduje. Problem w tym, że większość ludzi, po pierwsze, nie rozumie istoty szczęścia, po drugie, szuka go w niewłaściwych miejscach. Biblia mówi o szczęściu, ale nie jest to szczęście, którego szuka ten świat. Świecka koncepcja szczęścia skupia się na zewnętrznych okolicznościach, na zadowoleniu wynikającym z braku problemów, z braku chorób, dolegliwości, wrogów, przeciwności. To jest szczęście. Po prostu być zdrowym, bogatym, bez wrogów, sami przyjaciele, wszystko pięknie się układa i człowiek jest wtedy szczęśliwy. Tak sobie myśli świat. To oczywiście jest totalna utopia, i każdy, kto do niej dąży, jest skazany na niepowodzenie. Natomiast biblijna koncepcja szczę szczęścia sięga daleko, daleko głębiej. Nie skupia się na tym, co powierzchowne, ale obejmuje swym zasięgiem fundamenty ludzkiego jestestwa. Ten psalm mówi nam, że szczęśliwy człowiek jest jak drzewo. Spójrzmy na trzeci wiersz. Drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Drzewo wydające swój owoc we właściwym czasie. Drzewo, którego liść niewiędnie. Wszystko, co czyni, powodzi się. Tak, ale to jest tutaj, język hebrajski pozwala na taką też. To nie jest mowa tylko, że kiedyś to będzie, tylko o tym, że to jest, że to trwa, to o to chodzi. Zastanówmy się nad tą metaforą. Mamy tutaj do czynienia z owocującym drzewem, którego liście nie więdną, ale zawsze pozostają zielone. O czym świadczą ciągle zielone liście? Świadczy to o tym, że w tym drzewie nieustannie krążą życiodajne soki. Czy jednak to drzewo kwitnie przez cały rok? Czy rodzi owoce na okrągło? Nie, nie czytamy o tym. Czytaje, że wydaje swój owoc, ale nie cały czas, ale we właściwym czasie. Nie jest to jakieś cudowne, wiecznie owocujące drzewo, ale jak inne drzewa, wystawione jest na działanie zmiennej pogody, zmieniających się pór roku, wichrów, działania mrozu, okresów suszy. To, czym różni się od innych drzew, to fakt, że jest zasadzone nad strumieniami wód, dzięki czemu jego korzenie mają ciągły dostęp do życiodajnej wody. Nawet kiedy wszystko wokół obumiera z powodu niesprzyjających okoliczności, to drzewo pozostaje zielone. Krążą w nim życiodajne soki, dlatego że jego korzenie są obficie nawodnione. Taki mamy tu obraz. Co z tego wynika praktycznie? Przede wszystkim... Nasz podstawowy błąd polega na tym, że my wypatrujemy, mówię, my jako nie to, że my tutaj skurzy przyjechaliśmy do ustronia, tylko my jako ludzie ogólnie, mówię, teraz ogól, jakieś ogólniki, tak? Jako ludzie wypatrujemy szczęścia w naszych okolicznościach, w tym co się dzieje wokół nas. Biblia jednak naucza, że nasze szczęście nie jest tak bardzo zależne od tego, co nas otacza jak od tego, gdzie my się znajdujemy, gdzie jesteśmy zasadzeni, gdzie znajdują się nasze korzenie, skąd czerpiemy nasze życiodajne soki. Szczęście nie jest tak bardzo zależne od tego, co ci się przydarza, jak od tego, kim jesteś, czy jesteś drzewem, czy jesteś plewą. To jest ogromna różnica między drzewem a plewą, którą wiatr unosi. A ten psalm mówi o takich i o takich. Mówi o drzewach, czy o drzewie i mówi o plewach. Dwóch ludzi może siedzieć zamkniętych w tej samej więziennej celi i patrzeć przez te same więzienne kraty, a jednak każdy z nich może widzieć coś zupełnie innego. Jeden widzi tylko szare, więzienne podwórze, a drugi widzi błękitne niebo i złote słońce. Te same okoliczności, ta sama cela, te same kraty, tak samo dobry wzrok, a jednak zupełnie inna perspektywa, zupełnie inny odbiór rzeczywistości. Skąd ta różnica? Dlatego, że są to dwaj zupełnie inni ludzie. Stąd różnica. Różnica jest w nich samych. Szczęśliwy człowiek to nie ten, któremu wszystko się udaje, któremu się dobrze wiedzie i który jest wolny od przeciwności. Chociaż ten psalm mówi o tym, że cokolwiek uczyni, powiedzi się, ale poczekajmy na to. Poczekajmy. To nie znaczy, że nie ma żadnych przeciwności, żadnych problemów i jego noga nigdy się nie potyka. Nie zrozumiejmy tego w ten sposób, bo się grubo mylimy, tak nie jest, bo Słowo Boże mówi nam, że sprawiedliwy wiele razy się potyka i upada. To nie znaczy, że on nie ma zmagań, trosk, ale jest to człowiek dogłębnie przemieniony od wewnątrz. Człowiek z rozległymi korzeniami sięgającymi głęboko pod nim samym. To człowiek zrodzony z Boga, wyrwany, wykorzeniony z Królestwa Ciemności i przeniesiony, zasadzony w Królestwie Światłości w Jezusie Chrystusie. Uczestnik Bożej natury, posadzony w okręgach niebiańskich w Chrystusie, ukryty z Chrystusem w Bogu. Zauważmy, że ten psalm mówi o bezbożnych jako o plewach, które nie mają w ogóle korzeni, ale są miotane przez wiatr. Jaka moda na świecie, jaki prąd ciągnie, to oni pff, lecą z tym wiatrem. Jak zawieje w tą stronę, to oni lecą w tą stronę. Teraz są modne takie buty, lecą po takie buty. Teraz modna jest taka muzyka, słuchamy takiej muzyki. Teraz cokolwiek ten świat nawiewa, oni lecą jak te plewy. W ogóle w niczym nie są zasadzeni, nie mają jakichś głębszych korzeni, żadnej jakiejś głębszej kręgosłupa jakiegoś moralnego, żadnych jakiś głębszych spraw ważniejszych. Tylko po prostu co, gdzie tam wieją, nie? Kto mocniej wieje, kto ma większą dmuchawę. Lecą. Niestabilni, nieugruntowani, chwiejni, pozbawieni celu życia. Po prostu żyją dziś, dniem dzisiejszym. Cokolwiek dzisiaj jest w modzie, cokolwiek dzisiaj jest ważne, to oni tak wierzą, nie? Jakakolwiek tam partia ma przewagę, no trzeba za nimi, tak? Natomiast szczęśliwy człowiek został zasadzony w miejscu, z którego może czerpać siłę, zdolność, życiodajne soki. I to nie oznacza, że jest wolny od zewnętrznych przeciwności, ale że ma moc, by im wszystkim stawić czoła i we właściwym czasie wydać obfity owoc. Zobaczmy, jak apostoł Piotr opisuje tą kwestię. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział.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 nie z tego, że chodzicie w takich butach, czy mieszkacie w takim domu, czy jeździcie taką furą, czy że macie taką wypasioną komórkę, czy cokolwiek. Nie. Weselcie się z tego, co Bóg dla Was uczynił. Z tego się radujcie, z tego się weselcie. Mimo, mimo że co? Że teraz jak po dywaniku zróż. Wtedy nie byłoby mimo. Mimo, że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Po co? A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Po co? Ku chwale i czci i sławie gdy się objawi Jezus Chrystus. O jakiej chwale, o jakiej czci, o jakiej sławie jest tu mowa? Kogo? Jezusa? Na pewno? Popatrzcie. A żeby nasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto, gdy się objawi Jezus Chrystus, to ta nasza wiara objawi się ku chwale i czci i sławie. Oczywiście, że Jezusa, ale też i naszej. Przecież my razem z Nim będziemy uwielbieni. My będziemy mieli udział w Jego chwale. Chrześcijanin jest poddany różnym doświadczeniom, wielu przeciwnościom, wielorakim zmaganiom, cierpieniu. Nie jest wolny od trudu i znoju, jednak w tym wszystkim ma coś trwałego, niezmiennego, wiecznego, co pozwala mu radować się i weselić. Nie dlatego, że teraz ma coś, co trzyma w ręku i z tego się cieszy jak dziecko z zabawki, ale dlatego, że ma coś niewzruszalnego, ma coś, co, co się nigdy nie może zmienić. Coś, co nigdy nie zostanie zmniejszone, zdewaluowane, ma, ma, ma skarb, ma bogactwo. I z tego się raduje w każdym czasie, nawet gdy jest zasmucane. To jest pewien paradoks chrześcijańskiego życia, że jesteśmy jednocześnie radośni i jednocześnie wzdychamy utrudzeni. Jednocześnie możemy radować się w Panu, ale smucić się na przykład z powodu brata czy siostry, czy własnego życia, czy okoliczności, czy choroby, czy cierpienia. Tak jak suwerenność Boga i możliwość decydowania przez człowieka idą równolegle, tak i nasza radość w Panu i nasze łzy mogą iść równolegle i doczesny smutek. Mimo wszelkich życiowych przeciwności, chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin pozostaje zielonym drzewem, gdyż jego korzenie ukryte przed ludzkim okiem sięgają z żywych wód. I wielu ludzi nawet w Kościele opacznie pojmuje chrześcijańską radość. Wielu ludziom kojarzy się radość, Radujmy się w panu. I to jest cała ich radość. Przyszli poradować się w panu, bo normalnie to nie mają radości, ale przychodzą i się radują, nie? I to jest ich radość. I poszli, już się nie radują. Już skończyliśmy się radować. Teraz siedzimy, słuchamy. No? Radowaliśmy się, po znowu będziemy się radować. Radujemy się dalej, nie? Puuu. Jestem zdrowy, mam, mam firmę, mi w firmie wszystko idzie, w rodzinie, dzieci wierzące tego, no to ja jestem radosny, wspaniale, ale przychodzi choroba, przychodzi kryzys finansowy, przychodzi rodzinna tragedia, a wraz z ich nadejściem cała nasza szczęśliwość uleciała. Jak to możliwe, co to było? Cały wysiłek wiary wielu ludzi w Kościele skupiony jest na pozyskiwaniu tych błogosławieństw, które dają szczęście. I jeśli je utracą, to odzyskiwaniu tych błogosławieństw. Każda modlitwa wokół nich się kręci i nie ustaje, póki nie zapanuje zewnętrzny spokój. I to oczywiście bardzo ludzkie i zrozumiałe, że kiedy przychodzi choroba, to modlimy się o uzdrowienie. To bardzo ludzkie i zrozumiałe, że wypadamy popadamy w tarapaty finansowe, modlimy się Boże, ratuj, pomóż, to, to jest normalne, to nie ma w tym nic złego. Ale jeśli to jest istotą mojego szczęścia, jeśli jak już tych rzeczy nie ma, to ja już nie jestem szczęśliwym człowiekiem, już się nie mam z czego cieszyć, tylko ciągle płaczę i ciągle narzekam i już nie raduję się w Panu, to w czym ja tak naprawdę się raduję? W zdrowiu? W pieniądzach? W rodzinie? To są moje źródła szczęścia. Dodatkowo otaczają nas super duchowi chrześcijanie, którzy przychodzą do nas, gdy rozchorujemy się, czy tam jakieś problemy są i mówią nie martw się bracie, nie przejmuj się, nie płacz. Uśmiechaj się, raduj się, raduj się, wesel się. Ich prostactwo i ich prostackie rady nie tylko objawiają ich niezrozumienie biblijnej koncepcji szczęścia, ale dowodzą dramatycznych skutków religijnego prania mózgu. Ludzie, którzy w obliczu tragedii Cierpienia i niesprawiedliwości uśmiechają się i mówią, że wszystko jest w porządku, mają coś nie tak z głową. Apostoł Paweł, który doświadczył duchowego Nowego Narodzenia nie mamy chyba do tego wątpliwości, że to był prawdziwy chrześcijanin głęboko zapuścił swe korzenie w Chrystusie. Musiał wiele cierpieć dla, dla jego imienia. I w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, opisuje swoje duchowe doświadczenie. Mówi tak, zewsząd, z każdej strony, uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, tak, zakłopotani. Ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, tak ale nie opuszczeni, powaleni. Zdarza się, że leżymy powaleni, ale nie jesteśmy wcale pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na swoim ciele noszący. Co to znaczy? Że chodzili przybici do krzyża? Nie, cierpieli tak jak Jezus. Bici, chłostani, wyśmiewani, wyszydzani. Cierpieli, podobnie jak Chrystus cierpiał w ciele. Apostołowie doświadczali takich rzeczy. Ale mówi, w tym samym czasie życie Jezusa w naszym ciele się ujawnia. Doświadczamy Jego cierpienia, Jego śmierci, aby Jego życie w naszym ciele się ujawniło. Zobaczcie, jaki paradoks. To jest pewien paradoks, w jakim prawdziwi chrześcijanie żyją. Nie tylko niepognębieni, niezrozpaczeni, nieopuszczeni, niepokonani. Życie się objawia, ale te wszystkie inne rzeczy też. Uciskani z każdej strony. Zakłopotani, prześladowani, powaleni. Śmierć Jezusa na swoim ciele noszący. Nie czytajmy tych słów pośpiesznie, ale zatrzymajmy się nad ich znaczeniem. Czy dostrzegamy w nich ten paradoks chrześcijańskiego życia? Chrześcijanin to drzewo, ale to nie jest drzewo, które stoi w miejscu, gdzie nie ma wiatrów, gdzie nie ma burz, gdzie nie ma suszy, w jakimś cudownym już raju. Jeszcze nie. <śmiech> Jesteśmy tu na ziemi. Drzewo szarpane porwistym wiatrem, co robi? Jeszcze głębiej zapuszcza swe korzenie. Im bardziej niesprzyjające okoliczności na zewnątrz, tym większa potrzeba zapuszczać korzenie jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Trudno mówić o prawdziwej radości w Panu, kiedy wszystko wokół pięknie się układa. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że ludzie są szczęśliwi, kiedy wszystko się pięknie układa. To niewierzący, bawochwalcy, bluźniercy się cieszą z życia. Jak wszystko im się dobrze układa i mają portfele pełne kasy i są zdrowi. Ale chrześcijanin ale chrześcijanin ma zupełnie inny powód do radości. Ma daleko głębszy powód do radości. Kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzi bolesne doświadczenie, wtedy, dopiero wtedy się okazuje, jacy naprawdę jesteśmy, gdzie jesteśmy zasadzeni i na czym polegamy. Bracia i siostry, zawsze zgrzyty, iskry, Jakieś, coś nie po naszej myśli. To pokazuje, gdzie jesteśmy. Kiełbaski pieczone tam przy, na grillu i lecą z talerzami. No, no, obiadek, będzie jedzonko, tak? Przylecieli, a tam bracia. Nie, nie, nie, jeszcze nie. Jak to nie? dudować kiełbasy. Nie zmyślam. Może nie takimi słowami, ale z taką postawą. A co to jest? A czemu, a czemu tylko tyle jeszcze zrobić? O, to wyłazi, o, wyłazi, wyłazi. Właśnie wtedy, kiedy już byłeś nastawiony, za kiełbaskę włożysz i zjesz sobie. A tutaj przychodzi, i, mm, nie tak jak w zeszłym roku, nie? Tylko każą wracać z powrotem z pustym talerzem do kuchni i dopiero tutaj będzie. A, wyszło szydło z worka. Taka głupia rzecz, głupia kiełbasa. I tyle powiedziała o tym, co jest w twoim sercu, że tak się oburzyłeś, że tak się zgorszyłeś, że tak się już nabuzowałeś, że co ci bracia tam nie potrafią kiełbas przygotować na czas. Jakby było wszystko podane do stołu, pięknie, proszę, proszę, bracia, siostry, siadamy. Chwała Bogu, dziękujemy ci, Panie Boże, za takie kiełbaski, Hallelujah, amen. Tak. A jak trzeba poczekać? A jak już zabrali pierwszą porcję i w ogóle nie było już, nie? Trzeba było czekać. Czemu tak mało zrobili? Ja może przerysowuję, może tak trochę tutaj was rozbawiam, ale nie, nie chodzi mi, nie chcę was rozbawić. Ja taki jestem, taki czasami tak. Graficznie coś próbuję przedstawić, tak? Że, że takie właśnie tutaj się pokazuje prawda o nas kiedy coś nie po naszej myśli, kiedy coś nie tak. Jak my sobie to wyobrażamy, że tak wygląda Boże błogosławieństwo. Nie? A tutaj zgrzycik jakiś, jakieś tam spięcie, nie? coś nie tak. Nie? Szczęście, o którym mówi Biblia, nie jest czymś pozornym, nie jest czymś ulotnym, zależnym od zmieniających się okoliczności ale jest fundamentalną rzeczywistością i codziennym doświadczeniem zakorzenionego w Bogu serca. I to niekoniecznie oznacza ciągły uśmiech od ucha do ucha. Jakąś wesołość i dobre poczucie humoru. Ale to jest głęboka, niezachwiana, wszystko obejmująca ufność pokładana w Bogu, który pozwala stawiać nam czoła życiowym wyzwaniom. Ona jest nie tylko w stanie przetrwać życiowe burze, ale dzięki nim się umacnia i pogłębia. To w czasie burzy przekonuj, przekonujemy się, jakiego rodzaju radość jest w naszym życiu. To ból i cierpienie są papierkiem lakmusowym, który niezbicie dowodzi, czy nasza radość jest płytka i powierzchowna, czy też wypływa z głębokości naszego jestestwa. Kiedy przychodzi bolesne doświadczenie, to albo tracimy całą naszą radość i zaczynamy narzekać, szemrać, zrzymać się, tak jak Izrael, pamiętacie? Jak się może rozstąpiło, jak przeszli suchą nogą, tańczyli z Miriam, tam grali na bębenkach, o jak się radowali, jak chwalili Pana. Ale parę dni później... O, nie ma co pić, nie ma co pić o, doszli do Mara, woda, rzucili się o, gorzka, pfuch, pfuch Mojżesz, po co się lepiej było w Egipcie i zara po prostu, o, już, już się nie cieszą czemu się nie cieszą czy, czy, pan, czy ich, pan Bóg się zmienił czy Pan Bóg o nich zapomniał czy Pan Bóg ich nadal nie prowadził przecież słup obłoku był ogień tam płonął w nocy, tak wszystko było ale wody nie było słodkiej Eee, myśleliśmy, że ciągle będzie słodka woda. Nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Że trzeba będzie iść i sucho w ustach, nie ma co się napić. A potem ta manna i ta tam. Pierwszy raz było fajnie, jak manna przyszła. nie? A, ale fajnie, jest co jeść. Tyle jedzenia. Ha, ha, ha. Ale po dzień drugi manna, trzeci manna, czwarty manna, piąty manna, dziesiąty manna, miesiąc manna. Uhuhu! Ciągle manna. A tam ogórki, a tam cebula, a tam czosnek. Mm, tak by się zjadło ogórka. Tak by się tego czosnku, uch, wtedy w Egipcie tak się nie a teraz to tak by smakowało, nie? Ta manna, manna. Widzicie, Bóg czegoś uczył swój lud, Bóg coś pokazywał swojemu i nam, i nam, i nam. Czy poprzestajemy na tym, że mamy gdzie mieszkać, mamy w co się ubrać. Czy pożądamy więcej, więcej, więcej, więcej, więcej? więcej, Bo ten ma, bo tamten ma, bo ten nie kiełbasę, bo ten ma czosnek, bo ten ma ogórki. Ja też, ja też chcę. A Bóg mówi, dla ciebie manna. Tu masz mannę. Hmm? Czy to jest twoje szczęście? Ogórki? Czosnek? Kiełbacha? Czy masz coś więcej? Czy masz jakieś głębsze źródło szczęścia w swoim życiu niż te rzeczy? Jak reagujemy na te właśnie trudności, problemy, zmagania? Czy właśnie zaczynamy jak Izrael narzekać, szemrać, zrzymać się, żałować, czy sięgamy głębiej, sięgamy głębiej i szukamy żywej wody, która z nową siłą zaczyna płynąć przez nasze życie. W świeży i w nowy sposób doświadczamy Bożego posilenia, Jego pocieszenia, jego zachęty, umocnienia i prawdziwie radujemy się w nim, w nim, a nie w tych rzeczach wokół. Mimo iż okoliczności są niesprzyjające, mimo iż wokół dalej burza. O takiej radości Pismo Święte mówi. To jest fundamentalna radość, błogosławiona błogość, która nie przemija wraz z piękną pogodą. Jak piękna pogoda... Mm, chwała Panu, brzydka pogoda, dobrze, mm, nie mm. niedobrze, niedobrze, niedobrze, kiedy znowu będzie słońce, kiedy będzie słońce, to normalne, tacy jesteśmy, tak, to jest naturalny, normalny, ludzki, stary człowiek, ale człowiek, który jest w Bogu, chwała Panu, Chwała Panu w każdym czasie, Boże, kochany, nowy dzień, chwała Ci, że mogę Ci służyć, chwała Tobie, że Twoje słowo mogę się karmić, chwała Tobie, że mogę bratu, siostrze pomóc. To jest moja radość, to jest moje życie, to jest moje szczęście, a nie, że pogoda, że dolar wysoko stoi czy cokolwiek innego. Trwałość tej Bożej radości nie jest uzależniona od kontrolowania okoliczności ale od ukierunkowania naszej zależności. Jeśli źródłem naszej radości są sprzyjające okoliczności, to wystarczy, że one się zmienią i cała nasza radość pryska. Jeśli natomiast nasza radość jest uzależniona od naszej głębokiej więzi z Bogiem, który przecież nigdy się nie zmienia, który jest zawsze taki sam, zawsze tak samo dobry, zawsze tak samo potężny, zawsze tak samo sprawiedliwy. Jeśli od tego zależy nasza radość, to nie mamy powodu, by tą radość kiedykolwiek tracić, bo Bóg nie jest jednego dnia mocny, a drugiego słaby. Nie jest jednego dnia rozświetlony niebiańskim słońcem, a drugiego zachmurzony. Nie, Bóg jest zawsze taki sam. W Nim nie ma nawet chwilowej zaćmienia, żadnej przemiany. Więc jeśli w nim pokładamy naszą ufność, jeśli w nim jesteśmy zakorzenieni, jeśli z niego czerpiemy nasze, naszą radość, to ona jest zawsze prawdziwa, zawsze realna, zawsze aktualna. Tak? To nie znaczy, że nasze emocje nie są targane, to nie znaczy, że nie przeżywamy różnych rzeczy w duszy, w ciele, tak? że, że się smucimy, że płacimy, ale wewnętrznie mamy to źródło, ten pokój, który przewyższa zrozumienie. Tę radość, która tam jest zawsze, nie, nie znika, bo Bóg jest jej źródłem, który się nie zmienił. Druga rzecz, ostatnia. Dwa punkty ma to kazanie. Drugi punkt. Biblia konsekwentnie uczy, że głęboka, satysfakcjonująca radość, uważnie posłuchajcie, jest zawsze produktem ubocznym poszukiwania czegoś innego. Jeśli skupisz się na szukaniu radości, aby mieć radość, nigdy jej nie znajdziesz. Zapowiadam Ci to w autorytecie Bożego Słowa. W Biblia nigdzie nie mówi o radości człowieka, który szuka szczęścia. Znajdźcie choćby jeden wiersz, który mówi Błogosławiony człowiek, który szuka błogosławieństwa. Szczęśliwy człowiek, który szuka szczęścia. Hmm. Nic podobnego. Raczej błogosławieństwo staje się udziałem człowieka, który szuka czegoś daleko więcej niż samo szczęście, niż same błogosławieństwo. Szczęście jest zarezerwowane. Dla tych, którzy szukają Boga, Jego Królestwa, Jego Sprawiedliwości, a nie dla tych, którzy szukają szczęścia. Jeśli poświęcisz swoje życie i swoją energię na szukanie szczęścia, to skończysz razem z rozczarowanym Salomonem, z niedowierzaniem, kręcąc głową, powtarzając Marność nad marnościami, gonitwa za wiatrem, szukam tu, szukam tam, szukam tu jeszcze i nie ma, jak wiatr bym gonił, ciągle go nie ma, ucieka. Jeśli natomiast, jeśli będziesz szukać Bożej sprawiedliwości, to nie tylko ją znajdziesz, ale przekonasz się, że twoje serce zostało usatysfakcjonowane i w głębi duszy odkryjesz płynący strumień radości. Popatrzmy na Pana Jezusa, który widzi tych zatroskanych i smutnych ludzi. I Pan Jezus mówi, szukajcie szczęścia, a znajdziecie go. Najpierw przede wszystkim szukajcie szczęścia, a na pewno je znajdziecie, tak? Nie. Pan Jezus mówi, najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wtedy te wszystkie inne rzeczy, których pragniecie, których szukacie, których ludzie w tym świecie normalnie szukają, to wszystko będzie wam dodane, ale wy czego macie szukać? Nie tych rzeczy, nie, nie tego szczęścia, którego ludzie szukają w tym, w tamtym, w siamtym. Szukajcie najpierw Królestwa i Jego Sprawiedliwości, a to będzie wam dodane, co potrzebujecie. Dostaniecie, Bóg to wie, że tego potrzebujecie, Bóg pragnie wam to dać, ale nie skupiajcie się na tym, nie szukajcie tego, nie gońcie za tym, to poganie to robią. Bóg udziela swego zaopatrzenia, zaspokojenia i szczęścia tym, którzy szukają najpierw i przede wszystkim Jego Królestwa. Jeśli nie pojmiemy tej zasady, jesteśmy skazani na nieszczęście. Nigdy nie będziemy szczęśliwi. Wielu ludzi, nawet wielu chrześcijan popełnia ten kardynalny błąd, czyniąc ze szczęścia najwyższą życiową wartość. I ponownie spróbujmy to troszeczkę spersonalizować. Nawet jeżeli liczymy się z Bogiem i uznajemy chrześcijańską moralność, to dlaczego ją czasami łamiemy? Dlaczego czasami robimy nie tak, jak wierzymy i wiemy, że powinniśmy postąpić? Dlaczego? Dlatego, że mamy pewną życiową zasadę, która brzmi moje szczęście na pierwszym miejscu. Moje szczęście. Świadomie lub nieświadomie hołdujemy tej najwyższej zasadzie, która brzmi muszę być szczęśliwy o tak, o tak, wierzę w mówienie prawdy, ale w pewnych sytuacjach muszę kłamać, bo jak nie, no to na przykład stracę pracę, bo szef mi każe kłamać, szef mi każe podpisywać papierki, na których wiem, że nie ma prawdy. Jak tego nie zrobię, no to stracę pracę i co? Nie będę szczęśliwy, no bo będę bezrobotny, tak? Bezrobotni są nieszczęśliwi. O, oczywiście, że mam moralne zasady, oczywiście, ale jak jestem z tą dziewczyną, jak jestem z tym chłopakiem, po prostu tracimy głowę. Jesteśmy tacy szczęśliwi razem. Królestwo Boże? Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Ale najpierw moje szczęście. Tu byśmy mogli mnożyć przykłady do wieczora. Taka jest naturalna tendencja naszego ludzkiego serca, ale jest to zwodnicza droga, na której nigdy nie znajdziemy prawdziwego szczęścia. Biblia obiecuje błogosławieństwo, ale nie tym, którzy czynią z niego cel sam w sobie. Bóg chce nam błogosławić, jestem o tym głęboko przekonany. Nasz Bóg jest hojnym Bogiem, dobrym Bogiem i raduje się, z radości swoich stworzeń. Ale nie tak, jak my sobie to wyobrażamy. Bóg pragnie obdarzyć nas prawdziwą radością. Ale jeśli my przychodzimy nawet do Boga, szukając radości jako najwyższego celu, nie znajdziemy jej. Nie znajdziemy jej. To, co jest naszym najwyższym celem, obiektem naszego największego pożądania, to w głębi serca czcimy, i dlatego się poświęcamy. Zobaczcie, jak w wielu dzisiaj ewangelizacjach posługuje się takim chwytem. Przyjdź do Jezusa. On uczyni twoje życie szczęśliwym. To różnie może być sformułowane, ale chodzi o co? Chodzi o twoje szczęście. Chodzi o to, że, że, że Bóg zrobił wszystko. Gdybyś był jedynym człowiekiem na ziemi. Jezus by przyszedł, umarłby za ciebie, żebyś ty był szczęśliwy. Takie kity wciskają. Skąd oni to wiedzą? Gdzie tak jest napisane? Skąd to wzięli? Tak sobie wymyślili, żeby człowiekowi powiedzieć, jaki on jest wysoki i ważny i że Pan Bóg z samych niebios wystąpił dla niego jednego i dałby swojego syna, żeby tylko on był szczęśliwy. Rzeczywiście mamy taką gwarancję? Czy rzeczywiście o to Panu Bogu chodzi? Zobaczcie, co się dzieje, zobaczcie, co się dzieje. Jeśli przychodzimy do Boga przede wszystkim po szczęście, to Ono tak naprawdę jest naszym Bogiem, Ono jest naszym Bożkiem, a Bóg zostaje sprowadzony przez nas do roli sługi, który ma nam to szczęście zapewnić, ma nas uszczęśliwić, dlatego do Niego ludzie chcą przyjść, bo On ma im zapewnić szczęście, no to przekalkuluje każdy logicznie myślący człowiek, opłaca się. Zobaczmy, jak przewrotne potrafi być ludzkie serce i jak nawet w naszym przyjściu do Boga możemy dopuścić się bałwuchwalstwa. Kiedy głosimy ludziom Ewangelię, wielu z nich mówi muszę się przekonać, czy ten wasz Bóg rozwiąże moje problemy. I pomoże mi osiągnąć moje cele, abym ja był szczęśliwy. Czyż nie jest tak? Różnie to mogą sformułować, ale niech najpierw Bóg to zrobi, niech Bóg tam to zrobi. Jeżeli Bóg mi pomoże, no to okej, okay, nie? Albo Bóg jest Bogiem i przyjdziemy do Niego na Jego zasadach, albo daremnie przychodzimy do Niego szukając naszego szczęścia. I może się zatrzymam na chwileczkę, jeszcze coś wyjaśnię, bo może źle, moglibyście mnie źle zrozumieć. Myślę, że wielu z nas, jeśli nie większość z nas, przyszła do Boga egoistycznie, z naszymi potrzebami, z naszymi problemami, licząc, że Bóg nam pomoże. Ale jeśli się na tym zatrzymujemy, jeśli to jest całe nasze chrześcijańskie życie, jeżeli w ten sposób tkwimy w czymś takim, to nie poznaliśmy Boga. Nie zrozumieliśmy Jego żądań, Jego wymagań. Wielu ludzi przyszło do Jezusa, bo byli trędowaci, bo byli ślepi, bo mieli takie czy inne problemy. Ale jeśli to wszystko, co Jezus im dał, to zostali dalej biedakami i smutasami. I nigdy nie poznali prawdziwego szczęścia. Zauważcie tych dziesięciu trendowatych, których tylko jeden wrócił. Jezus się wielce zdziwił. A gdzie reszta? Dlaczego tylko ten Samarytanin wraca i dziękuje Bogu. On, coś więcej w tym człowieku była, był potencjał, żeby poznać Boga, uwielbić Boga, doświadczyć Boga. Ta, a Jezus się dziwi, gdzie reszta, gdzie reszta? Czy to wszystko, co oni potrzebowali, czy to jest wszystko, o co chodziło, żeby tylko oni mieli trądu? Dla wielu ludzi to jest wszystko, czego oni chcą. Nic więcej nie potrzebują od Boga, żeby tylko im ich uzdrowił żeby tylko ich problemy małżeńskie rozwiązał, żeby im finansowo pomógł. To jest wszystko, czego oni chcą. Nic więcej od Boga nie chcą. Nie, Bóg nie interesuje ich nic więcej. Chcą tylko, żeby im Pan Bóg pomógł. Albo Bóg jest Bogiem i przyjdziemy do Niego na Jego zasadach, albo daremnie przychodzimy do Niego szukając naszego szczęścia. Jeśli Bóg jest jedynym, prawdziwym Bogiem, to musimy przyjść do Niego, dlatego, że On dał nam życie i do Niego należymy. Nie przyjść do Niego i nie być Mu posłusznym to wielka niesprawiedliwość, wielkie zło, które spotka się ze słuszną odpłatą. Każdy, kto odrzuca Boga, każdy, kto lekceważy Boga, dopuszcza się największego grzechu, gdyż odrzuca swojego Stwórcę, który go który dał mu życie, który dał swojego syna, aby go ratować. I to jest straszne przestępstwo zlekceważyć takiego Boga, taki dar łaski, takie dzieło zbawienia. Jedyny właściwy sposób przyjścia do Boga to ufne przyjęcie Jego wymagań i niestawianie Mu żadnych warunków. Nie przychodzimy jak równy do równego, ale przychodzimy obciążeni naszą winą, szukając Bożego miłosierdzia i łaski. To my jesteśmy dłużnikami wobec Boga, a Bóg nie jest nam nic dłużny. Nic. Jeśli chcemy przyjść do, Bo do Boga i stawiać Mu jakieś warunki, przychodzimy do fałszywego Bożka. Nie do Boga Biblii. Bóg nie jest dłużnikiem żadnego człowieka i żaden człowiek nie może mu stawiać żadnych warunków. Możemy łatwo sprawdzić, na jakich warunkach my przyszliśmy do Boga. Wystarczy przyjrzeć się naszej reakcji, gdy w naszym życiu pojawiają się problemy. Poddani ciężkiej próbie zdradzamy nasze prawdziwe motywy. Jak reagujemy? Na bolesne doświadczenia. Czy obruszamy się na Boga i mówimy, co mi to dało, że do Niego przyszedłem? Moje życie wcale nie jest lepsze. Kiedyś nie miałem takich problemów, jaka korzyść ze służenia Bogu? Słyszałem takich chrześcijan, którzy mówili, lepiej mi było bez Boga. Nie miałem takich problemów, nie miałem takich wyzwań. I to nie było w takim duchu, że po prostu wiecie, zmieniło się pewne rzeczy, tylko było to był ten wyrzut, że Boże miało być lepiej. Boże, miało być lżej, miało być weselej, miało być, a to co, co to jest? Niespełnione oczekiwania. Przyszli, bo chcieli tego, chcieli tego, chcieli tego, a nie uznać Boga za najwyższą wartość. I wszelkie straty za zysk. Nie, nie, nie, nie, nie. Żadnych strat, same zyski, zyski, zyski, zyski, zyski, zyski, zyski. To pokazuje nam, te właśnie sytuacje, kiedy Bóg nas obdziera, kiedy Bóg nam zabiera. Pamiętacie, jak było z Hiobem? Diabeł mówi, "A będzie ci bluźnił, zobaczysz, tylko mu zabierz, tylko zabierz, ty zabierz mu te bogosławie. Okaże się, z czego on jest zrobiony. To jest podły człowiek, będzie cię przeklinał, będzie ci bluźnił, A". A Hiob co? Nie, to nie o to chodzi w moim życiu, co ja mam. Nie chodzi o to, jakim ludzie mnie postrzegają, ile mam pieniędzy, ile mam dzieci, ile te... Nie, Bóg, Bóg jest pierwszy i oddał chwałę Bogu mimo, że wszystko stracił. A więc takie sytuacje pokazują, niekoniecznie takie jak na Hioba przyszło, ale wszelkie sytuacje, kiedy po prostu coś nie tak, nie po naszej myśli. To pokazuje, na jakiej zasadzie traktujemy Boga i jak chcemy z Nim budować relacje. Uważamy, wielu z nas może uważać, nie wiem jak jest, ale myślę, że wiele ludzi uważa, że skoro oddaliśmy Mu nasze życie, to On też nam coś jest winien za to, Nie? Skoro my mu wszystko oddaliśmy, to co, on nam nie da nic zamian? Czy traktujemy to wszystko, co nam daje, jako łaskę? Czy traktujemy to jako jego dług wobec nas? Coś za coś. Ja poskrabię twoje plecy, teraz ty poskrab moje plecy. Tak traktujemy Pana Boga? My śpiewamy, wielbimy cię, dajemy ci pieniążki, teraz dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, no. Przecież jesteś hojnym Bogiem, masz wszystko. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Bóg jednak nie jest ślepy. Bóg się nie dał szukać. On dokładnie zna wszelkie motywy naszych serc. Jego doskonały wzrok przeszywa nas na wskroś. Nie da się go oszukać, ani też nie da się go wykorzystać. Albo zaufamy Bogu bezwarunkowo, bezwarunkowo damy Mu się w posłuszeństwo i żyjąc dla Niego, doświadczymy Jego obfitego błogosławieństwa. Albo będziemy kombinować i przekonamy się, że nie jedna droga zda się człowiekowi dobra, ale w końcu prowadzi do śmierci. Kończymy. Szczęście jest osiągalne, jest realne, jest prawdziwe, jest, możesz być człowiekiem szczęśliwym. Dlaczego tak niewielu się nim cieszy? Po pierwsze dlatego, że szukamy go w naszych okolicznościach. Po drugie czynimy z niego nasz najwyższy cel, do którego bezpośrednio dążymy. Po trzecie szczęście może wyrastać jedynie, na dobrze uprawianym gruncie, który został oczyszczony z chwastów i ciągle jest pielęgnowany, ciągle jest kultywowany. Spójrzmy ponownie na pierwszy wiersz naszego psalmu. Wiem, że jest gorąco, ja tu już płonę i zaraz kończymy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Jeszcze na koniec, zauważmy te trzy przeczenia. Nie idzie, nie stoi, nie zasiada. To znaczy, że ten szczęśliwy człowiek pewnych rzeczy nie robi. Pewne rzeczy muszą być wykorzenione z życia szczęśliwego człowieka. Trzeba się ich pozbyć, trzeba się od nich oddzielić. Są ludzie, od których musimy trzymać się z dala. Rady, których nie możemy przyjmować. Towarzystwo, w które nie możemy wchodzić. W tym kontekście te trzy czasowniki opisują przynależność do bezbożnego grona i postępowanie, które wyrasta na gruncie tej przynależności. Nie można po prostu być zasadzonym w Królestwie Bożym i w Królestwie Ciemności. Prr, nie da się w takim rozkroku żyć. Nie da się służyć Bogu i Mamonie. Nie da się żyć według Słowa Bożego i według modły tego świata. Pewne rzeczy muszą być odrzucone, odepchnięte. Szczęśliwy człowiek trzyma się z dala od bezbożności, od grzechu, od szyderstwa i tych wszystkich, którzy te rzeczy praktykują. Oczywiście nie ma mowy o zerwaniu relacji z nieodrodzonymi ludźmi tego świata ale o nie utożsamianiu się z nimi, niewiązaniu się z nimi, nie chodzeniu z nimi w jednym jarzmie. Choć jesteśmy w tym świecie, nie możemy być częścią tego świata. Choć mamy stały kontakt z grzesznikami i z grzechem, nie możemy żyć w grzechu. Grzech jest pierwszym i największym zabójcą szczęścia. Wszelki kompromis z nieprawością niweczy naszą radość. Szczęśliwy człowiek odwraca się od wszelkiej bezbożności i trzyma się z dala od wszystkiego, co bezbożność proponuje i oferuje. Pierwsze kroki w kierunku szczęścia to kroki odejścia od czegoś, kroki porzucenia, kroki pozostawienia, zaparcia się, zerwania ze wszystkim, co złe. Nie idzie, nie stoi, nie zasiada z niczym, co jest bezbożne, co jest grzeszne, co jest nieprawe. Nie możemy oczywiście jednak zatrzymać się na tym samym odrzuceniu zła, na wysprzątaniu naszego domu i zostawieniu go pustym. Nie. W próżni nic nie urośnie. Ponadto próżnia zasysa i dąży do napełnienia. Musimy się czymś zajmować, czymś wypełnić nasze życie. Czym więc zajmuje się szczęśliwy człowiek? Drugi wiersz ma upodobanie w prawie Jahwe i Jego prawo rozważa dniem i nocą. To wyrażenie, zakon pana prawo Jachwe w kontekście tego psalmu nie odnosi się tylko do tej części Biblii, w której znajdują się zasady i przepisy. Raczej jest tu mowa o całym poselstwie Biblii, w której znajdują się zasady naszego postępowania. Jak mamy żyć, jak mamy postępować. To nie jest jedynie uczenie się na pamięć Bożych przykazań i wysilanie się, by im sprostać, aby w końcu znaleźć szczęście. To coś daleko więcej. Zauważcie, że szczęśliwy człowiek ma upodobanie, coś jest w jego sercu, co kocha też sprawy Boże. Ma upodobanie w Bożym prawie, rozkoszuje się nim, z przyjemnością rozmyśla o nim w dzień i w nocy. To nie jest jakieś suche, męczące przestrzeganie zasad, posłuszeństwo jakimś narzuconym przepisom. To jest zadowolenie, rozkosz, upodobanie w poznawaniu Boga, który objawia się w swym słowie i ochotne pełnienie Jego woli w każdym czasie. Szczęśliwy człowiek dąży do sprawiedliwości, której, której drogę wyznacza Słowo Boga. To jest droga sprawiedliwego. On też idzie jakąś drogą. On też gdzieś siedzi. On wie, że Boże Słowo jest tym, co go prowadzi. Jego ostrzeżenia są zbawcze, jego przykazania są słuszne, jego groźby i obietnice są pewne. Szczęśliwy człowiek wzrasta w poznawaniu Boga, karmi się każdym jego słowem, znajduje przyjemność w rozmyślaniu o Bogu i pełnieniu jego woli. Taki człowiek jest jak wiecznie zielone drzewo, zakorzeniony nad strumieniami wód, wydający swój owoc we właściwym czasie, szczęśliwy, spełniony, Prawdziwie błogosławiony. Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś takim drzewem? Czy widzisz siebie w tym psalmie? Gdzie jesteś? W pierwszej części tego psalmu czy na końcu? Gdzie jesteś? Czy jesteś zakorzenionym w Bogu owocnym drzewem, otrzymującym błogosławieństwo? Czy jesteś miotaną przez wiatry plewą? która zostanie ostatecznie wyrzucona do nieugaszonego ognia. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby umożliwić nam oczyszczenie z grzechów i wyzwolenie z mocy grzechu, zerwanie Jego więzów i nowe życie na Bożej ziemi. Tylko w Jezusie Chrystusie mamy dostęp do Bożej łaski i wszelkiego błogosławieństwa niebios. W Nim jest źródło życia i wszelkiej szczęśliwości. Kto wierzy we mnie, powiedział Pan Jezus, z Jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Wybaczcie, że tak długo powstańmy proszę do modlitwy. Panie, modlę się, aby cały ten czas, który tu spędziliśmy, te bogactwo Twojego Słowa, Twoje wskazania, Twoje nauki, Twoje prawdy, wierzę, że jestem głęboko przekonany o tym, że Panie, pragniesz, byśmy byli ludźmi błogosławionymi, aby też być błogosławieństwem dla wszystkich wokół, to jest Twój zamysł, by błogosławić i uczynić błogosławieństwem. Kochany Ojcze, modlę się, by Twoje słowo, które słyszeliśmy, którym byliśmy karmieni, pracowało w nas. Abyśmy prawdziwie doświadczali tej szczęśliwości, która nie jest płytka, zwiewna, ulotna, ale prawdziwie byli szczęśliwi w naszym Bogu. Rozkoszowali się Tobą. Rozkoszowali się Twym Słowem. Rozkoszowali się z drogami sprawiedliwości. Byś Ty prowadził nas drogami życia w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Jeszcze zachęcam bracia, siostry do krótkiej modlitwy. A potem niech tutaj bracia prowadzący Olek, czy. A jeszcze będzie pieśń. Ok. To jeszcze pomódmy się chwilkę i później zaśpiewamy jeszcze, czy posłuchamy pieśń.